Program drugi Polskiego Radia wybiła 22. Jeśli wybiła 22 i jest niedziela, to w programie drugim czas na wieczór płytowy. Dziś wydanie 480 audycję realizuje Michał Jakubik, a z dwójkowego studia kłaniają się Państwu Tomasz Musicki i Przemek Psikuta. Witamy y, Państwa zapraszając do wspólnego słuchania muzyki, jak zawsze przez najbliższe 3 godziny do Pierwszej w nocy. No i dziś, jak już na pewno y, zorientowali się Państwo z naszych komunikatorów, y, z naszych zapowiedzi, powracamy do muzyki elektronicznej, niemieckiej, berlińskiej. I wybieramy dwie pięćdziesięciolatki. No to jest podwójny jubileusz, rzeczywiście. Ja za chwilę o tym jubileuszu, opowiem. Ja bym powiedział, że on jest w pewnym sensie nawet jeszcze potrójny, ale to nie zdradzajmy wszystkiego. To także będzie, Przemku, pewnie dla ciebie niespodzianka, bo ja zrobiłem sobie mały research. No ja to się to bardzo cieszę, że Tomasz Mościcki jest e, dziś z nami w tej właśnie audycji, w tym właśnie paśmie. Nie muszę państwu przedstawiać e, ciebie, Tomaszu, ale od tej strony, którą, którą zobaczymy dzisiaj, Dziś usłyszymy dziś od ciebie wiele ciekawych opowieści. Myślę, że wiele osób nawet nie, nie ma pojęcia, że fascynujesz się, parasz się muzyką yy, i to właśnie elektroniczną z tamtych lat. To jest troszkę śmieszne, proszę państwa, tak jak mawiał niezapomniany Marian Paździa, bo pan jeszcze wielu rzeczy o mnie nie wie. Rzeczywiście tak jest. Znaczy, ja od razu mówię, że ja jednak... Yy, Gro swojego słuchania poświęcam latom gdzieś pewnie od 800 roku do 1800. Natomiast dla, akurat dla tej muzyki robię pewien wyjątek to od razu mówię, że w, kiedy się mówi szkoła berlińska, no to ja od razu się uśmiecham i pytam, bardzo, przepraszam bardzo, która? Nowie, kwanc, czy ci późniejsi? No ja dzisiaj pozwoliłem sobie na to, że dzisiaj będziemy z słuchać przykładów szkoły berlińskiej, tej podłączonej do elektryczności. I tej podłączonej do wieczoru płytowego, bo ta audycja w tym paśmie, w tym gronie yy, słuchamy właśnie tej szkoły berlińskiej od wielu lat. Ma ona wielu zwolenników. Co mnie zresztą jednak i wzrusza i zdumiewa, bo od czasów największych triumfów tej, tak zwanej drugiej berlińskiej szkoły, mhm. upłynęło pół wieku. Ja właściwie, y, prawdę powiedziawszy, no ja, ja gdzieś zawsze sobie trzymałem tę muzykę y, w, w, blisko siebie, mając, mając w pewnym momencie swojego życia zupełnie inną, y, ale y, wracając do niej od czasu do czasu stwierdzałem z takim jednak ogromnym zdumieniem, że chociaż ten świat jednak od ostatnich 50 lat bardzo się zmienił, zmieniły się, no przede wszystkim w, w ogóle wymieniły się pokolenia, zmieniły się mody, zmieniły się muzyczne upodobania i mogłoby się wydawać, że tamte dokonania, i yy, jak to się mówi, co będzie dzisiaj udowodnione, yy, dokonania wybitne, że one jednak zostaną w jakiś sposób przysypane, no jeżeli nie kurzem epoki, to... Yy, taką straszliwą masą, taką straszliwą nadprodukcją muzyki, z jaką mamy do czynienia. Zalewem też takich epigonów, którzy, yy, którzy, którzy próbują kontynuować te wątki, o których dzisiaj będziemy mówili. Ale ja powiem, często to jest bardzo ciekawe, jak się tego słucha. To tym, prawda. Żyje. To, to prawda. Yy, I dziś takie, yy, taki temat, yy, który poruszamy tutaj w Wieczorze Płytowym od lat, spotkanie yy, Cyfry z analogiem, spotkanie elektroniki z y, muzyką akustyczną i wtedy właśnie w dziełach y, wykonawców Szkoły Berlińskiej, w dziełach naszych bohaterów dochodzi do tego styku, o którym można by mówić bez końca, także pod kątem technologicznym, nagrywania dźwięku, rejestrowania tych sesji, e, sposobem podawania ich, pokazywania ich słuchaczom, zarówno w warunkach studyjnych, jak i koncertowych. I to jest temat rzeka, ale mówię o tym na początku, bo dotykamy go wielokrotnie. Słuchają nas, są z nami posiadacze przeogromnych kolekcji. Wiesz o tym, Tomku? Tak, do się, się Zbieracze płyt winylowych, taśm, kaset, kompaktów, plików o najwyższej rozdzielczości. Także że ten wątek jest tutaj bardzo ciekawy, bardzo aktualny. No i będziemy to podkreślali dzisiaj. Słuchamy muzyki, która powstała dokładnie pół wieku temu, a nasi artyści, bohaterowie tych płyt, autorzy tak się składa, odeszli obaj w roku 2022. Manuel Getching i Klaus Schulze. Ich nazwiska dziś będziemy często wymieniać. Ja myślę, że może dobrze się stało, że wybraliśmy dzisiaj na to spotkanie akurat ich dwóch i ich płyty, dlatego, że ich łączyło kilka rzeczy. To nie tylko ta przynależność do szkoły berlińskiej, która Prymat od, no, oddała w pewnym momencie czystej elektronice. No mówię, że to w zasadzie, to jest przecież absolutnie sztuczna muzyka, od samego początku do końca, ona istnieje tylko dzięki wynalazkowi prądu elektrycznego, prawda? Bez, bez prądu elektrycznego tej muzyki nie ma. Nie miałaby w ogóle sensu nie miał, nie, bo, bo by je Nie było, bo nie, by nie, nie, nie, jej po prostu nie było. Mhm. Ale była jeszcze jedna rzecz, że yy, obu bohaterów tego naszego późno-wieczornego i wczesno spotkania łączyły różne powinowactwa. To była wieloletnia współpraca. Oni w zasadzie zaczynali w tym samym czasie. Yy, jeden na początku był perkusistą, ale są zdjęcia szulcego z gitarą i sądzę, że to nie są zdjęcia tylko pozowane. On jednak pewnie umiał. Goetting od samego początku był gitarzystą. Nawet klasycznym. Nawet klasycznym. On, miał, on, on odebrał bardzo staranne, dobre wykształcenie muzyczne. Z całą pewnością był człowiekiem czytającym, piszącym nuty, czytającym muzykę. Szeroka Schul znajomość klasyki w jego Zresztą przypadku. Zresztą szulce tak samo. Szulce wywodził się z, z bardzo dobrego domu. Prawda? Więc to nie byli ludzie, którzy, no, tak jak wielu rockmanów wywodzili się z tak zwanych społecznych nizin. To absolutnie to nie było to. To można powiedzieć, że to była ta niemiecka inteligencja. Która musiała w pewnym momencie, no tak jak cały niemiecki naród, zredefiniować samych siebie, prawda? Tak. Więc y, też trzeba pamiętać o pewnej rzeczy, że i Klausa Schulzego, i Manuela Goethinga, oprócz tej współpracy artystycznej, którą oni nawiązywali, znaczy nawiązali na samym początku, potem poszli troszkę innymi drogami, ale co pewien czas oni ze sobą także artystycznie się stykali. A poza tym, z tego co mi wiadomo, obaj panowie po prostu bardzo się prywatnie lubili. Mhm. To, to byli się nie, ludzie, to nie byli ludzie po prostu głęboko Tak, bo o, to jest bardzo ciekawe. Przecież tak, w, w takiej biografii Klausa Szulcego znika w pewnym momencie Edgar Freze, o którym Klaus Schulze mówił podobno z pewnym przekąsem ponieważ ja Freze zdaje się był człowiekiem nie najłatwiejszego charakteru. W przeciwieństwie i do Szulcego, i do Manuela Goethinga, którzy podobno jeszcze, oprócz tego, że byli wielkimi artystami, no to tak jak prawdziwie wielcy artyści, to byli podobno pod, jeszcze w dodatku tak zwani bardzo fajni ludzie. Mhm. Więc... Ja, ja tylko wyjaśnię, mhm. jeśli pozwolisz młodszym słuchaczom, że Edgar Freze to oczywiście współzałożyciel formacji Tangerine Dream w 69 roku. Freze, Konrad Schnitzler i właśnie Klaus, Klaus Schulze założyli awangardowe trio Tangerine e, Dream. Po czym, Zespoł... ten zespół się, po czym ten skład się rozpadł i Edgar Freze został sam i dobierał sobie kolejnych tak współpracowników. Zespół flagowy, jeden z ulubionych zespołów słuchaczy wieczoru płytowego. Proszę Państwa, już mówimy, przedstawiamy tytuły i przechodzimy do słuchania części pierwszej. Gorąco zachęcamy do komentowania, dzielenia się z nami wspomnieniami, uwagami. Na pewno są wśród nas słuchaczki, słuchacze, którzy dziś po raz pierwszy usłyszą te dźwięki. Wieczór płytowy bez polskich znaków polskieradio.pl. Na Facebooku działamy, pokazujemy nasze... Płytowe skarby, prosto ze studia. Płytowe i nie tylko. Na razie powiem tylko, że warto być z nami oczywiście do końca, ale za 27 minut z okładem... Proszę państwa, będzie niespodzianka. Będzie coś, coś mocno związanego z działalnością Polskiego Radia i, i Klaus'a Szulcego który przypadkowo został wplątany w polską historię. I nie chodzi tutaj o słynną wizytę artysty i turnę z lipca 1983 roku. Ta seria koncertów, pamiętam, kiedy prezentowaliśmy album w wieczorze płytowym Dziękuję, Poland... Ileż wspomnień popłynęło? Ja to ku Ciebie też zapytam, jeśli pozwolisz dzisiaj nieco później o ten koncert, bo Państwo. Ja na nim nie byłem od razu. Nie, nie byłeś? Nie, na nie nim. byłem. Okay. Także od razu mówię szczerze i bez bicia, że akurat ja nie jestem największym zwolennikiem twórczości Klausa Szulcego z tego okresu. Z tego okresu. Aczkolwiek, jak widzicie, mam dla tego bardzo wiele uznania, natomiast ja nie jestem w ogóle muzykologiem, więc proszę Państwa, ja. Bardzo ja, dobrze. Nie, ja, jak, jak mawiała hrabina z Bereźnicka, u Witkacego w Szewcach, ja prosta hrabianka. Więc, proszę państwa, ja jestem historykiem i historykiem teatru, ale no, no, uczono mnie takiej rzeczy, że w historii teatru przegląda się właściwie cała historia, więc może to jest to. Znaczy, jak, gdybym w ogóle miał podsumowywać to, jeżeli to jest dygresja. Dziękuję, Poland. Ja oczywiście tę płytę znam, pamiętam, że ona była grana w programie trzecim, którego ja słuchałem jako młody człowiek, ale ona dowodziła jednak jakiegoś takiego, no, ale to było takie powszechne zjawisko, kryzysu, który dotknął te formacje na początku lat 80., mm -hmm. ale o tym pewnie jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Tak, ale dobrze, że to od razu zaznaczamy, bo mm, no, to, co usłyszymy za chwilę, będzie się diametralnie różniło od y, twórczości y, tych y, artystów właśnie z y, lat 80. czy 90. -tych. Dwie płyty. Y, powiem tylko tak, że jako druga zabrzmi płyta mało znana, trudno dostępna, a arcyciekawa płyta Manuela Getzinga o którym powiemy nieco więcej w drugiej części tego spotkania ale to ten artysta który, którego znamy historia go pamięta przede wszystkim za drugi solowy album E2, E4 który jest punktem wyjścia dla całej sceny elektronicznej chaos, techno post krautrockowej ko kolejnych dekad prawda? Płyta wtedy troszkę nie nierozpoznany jeżeli chodzi o jego wartość mm -hmm. A... On się tak jak on tak jak, ta, ta, jak, ktoś mówi, jak figa się ucukrował, jak tytuń się uleżał. Tak Prawda? jest. A dziś y, posłuchamy płyty wcześniejszej, którą zaproponowałeś, Tomku, i bardzo się cieszę, że posłuchamy to tego To ja mogę od razu powiedzieć, proszę albumu. państwa, płyta absolutne arcydzieło. Tak. Zresztą doceniana y, od lat... Będąca, pojawiająca się na podsumowaniach, na listach rekomendowanych, naj, najbardziej wpływowych albumów muzyki kontemplacyjnej, ambient, y, instrumentalnej, elektronicznej. No, kanon, y, y, do którego docieramy po latach. Mówię, mówię o sobie na przykład. Mów, mówimy o płycie New Age of... Earth, z którą też są związane ciekawe m, historie, bo ona początkowo była sprzedawana jako płyta jeszcze w formacji Ashra Temple, później Ashra, a później pojawiło się nazwisko Manuela Getshinga, a tak naprawdę to jest jego. To jest jego autorska jego płyta. płyta. Tak, właśnie. To jest płyta zrobiona przez niego samego od początku do końca. Znaczy, no potem poddane oczywiście postprodukcji remiksowi, mhm. ale wszystkie ścieżki. Do, w sesyjnej taśmie to są nagrania Manuela Götzinga. Manuela Götzinga, który był znakomitym gitarzystą, proszę państwa, i tu też zachęcam tych, którzy lubią gitarę na przykład i lubią najróżniejsze e, zabawy, wariacje na temat brzmienia gitary elektrycznej. To dla nich jest również ta płyta. No a w części pierwszej klasyk gatunku, klasyk szkoły berlińskiej, czyli album Mundown Klausa Szulcego. Proszę państwa, no to będzie, jak miało być o jubileuszu, no to, proszę państwa, jubileusz następny. Yy, ta płyta została wypuszczona na rynek 14 kwietnia 1976 roku. To za dwa dni. To za dwa dni. Będziemy do... do sklepów po, po wysłuchaniu jej dzisiaj. Może jeszcze gdzieś się dostanie. Floating to jest utwór, który wypełniał stronę pierwszą tego longplaya. Wytwórnia Brain Records y, się kłania. Jedna z tych najważniejszych oficyn dla niemieckiej muzyki progresywnej, elektronicznej właśnie szkoły berlińskiej. Kosmisze Muzik, prawda? Również pisano wtedy po, tak o, jest. O, tym, o tym, o twórczości Schulz'ego. Posłuchamy pierwszej części tej płyty z pierwszego tłoczenia winylowego. Tak się składa, że nawet mamy takie dwa pierwsze tłoczenia tutaj u nas na biurku. Numer katalogowy tej płyty 1088, więc jest to 88 płyta wydana przez te zacną wytwórnię. No i cóż jeszcze chcemy powiedzieć przed, przed wysłuchaniem pierwszej części? Budowa utworu ABA. Prawda? <laughs> Instrumentarium jest tu arcyciekawe. Proszę Państwa, to jest płyta, o której pewnie twórca całej linii syntezatorów, Robert Moog, mógłby powiedzieć, że to jest najlepszy, najlepszy przykład, najlepsza ilustracja tego, co potrafią moje instrumenty. Słyszymy tutaj Klausa Schulzego grającego na tym tak zwanym Big Mogu, czyli w tym wielkim syntezatorze Moga, modularnym instrumencie. Młodszym pewnie należy wytłumaczyć, proszę, proszę Państwa. On się składał z poszczególnych elementów, które były łączone ze sobą za pomocą wtyczek i za pomocą kabli. Także ten instrument tak naprawdę wyglądał jak taka gigantyczna, staromodna łącznica telefoniczna. Albo fragment jakiejś elektrowni. Albo fragment jakiejś elektrowni. Był instrumentem wzbudzającym ogromny szacunek no już całą swoją wielkością. To była szafa przycisków, gałek, a w dodatku jeszcze yy, to nie był instrument, który, no, jakby to, który wyglądał jak martwy, dlatego że on jeszcze w dodatku się błyskał. Dlatego, że kiedy pracował sekwenser, to lampeczki pokazywały przebieg agogiczny. Prawda? Więc to zresztą też bardzo często wykorzystywano, jeżeli Szulcego nagrywano, yy, że pokazywano, jak ten instrument wygląda. Wygląda, prawda, wyglądał. Tak, wyglądał tak. tajemniczo. Był wspaniały. Proszę Państwa, to rzeczywiście można powiedzieć, że to jest taki instrument, no, ja nie wiem, czy to jest dobre określenie, chyba jednak tak. Wśród elektronicznych instrumentów to jest Amati albo Stradivarius. Tak. Do dzisiaj egzemplarze gdzieś krążą, są niesłychanie cenione przez muzyków i przez realizatorów. Uwaga, nie ze względu na swoje, w, w, na swoje możliwości harmoniczne, bo to jest instrument monofoniczny, prawda? To można zagrać jeden dźwięk, yy, ale za co on jest ceniony? Znaczy można go było ustawić i zaprogramować w ten sposób, że on dawał iluzję akordu, to wiadomo. Ale miał jeszcze jedną rzecz. To był instrument, yy, który generował dźwięk, mógł generować z jednego oscylatora, z dwóch, Albo z trzech. A ponieważ w zasadzie niemożliwą rzeczą było, żeby te oscylatory dostroić dokładnie co do herca, a co, albo co do dwóch, trzech, to ten lekki niedostrój dawał harmoniczne. Mhm. I dlatego y, muzycy niesłychanie cenili sobie ten instrument. Mówili po angielsku, ono ma fat sound. Taki bardzo tłusty, bardzo gęsty, bardzo bogaty. dźwięk. To, to, to się brało z tych oscylatorów. No to, co szulce dostał, proszę Państwa, e, w, cztery lata temu w tym studiu, dokładnie o tej porze, prezentowałeś inną płytę, w, na której też pojawił się, proszę Państwa, dokładnie akurat ten egzemplarz. W płycie Tangerine Dream Zeit*. Mhm. Florian Fricke grał na Wielkim Mogu. To była jego własność. Szulce odkupił go od Frickiego pod koniec 1975 roku. Przystąpił od razu do prób. Proszę Państwa, no to jest płyta, która została nagrana w styczniu 1976 roku, więc ona dla artysty też była takim polem, takim poligonem doświadczalnym, no tak. co ten instrument tak naprawdę potrafi. Ja sądzę, że kiedy szulce go odebrał, to miał taką radość małego chłopca, który może sobie po prostu pokręcić tymi wszystkimi gałkami, a jest już artystą na tyle świadomym, świadomy, że wie dokładnie do czego będzie zmierzało poszczególne ustawienie tych gałek i tych często plączących się ze sobą kabli. Ciekawe. Proszę Państwa, rzeczywiście Big Moog tutaj brzmi w sposób zupełnie rewelacyjny. W zasadzie po nim chyba niewielu artystom udało się uzyskać akurat taką potęgę brzmienia. Taką potęgę. Ciekawe, po ilu dniach wyszedł Klaus Schulze ze swojego laboratorium, ze swojego centrum dowodzenia, kiedy, kiedy no już się nasycił tym, tym rozpoznaniem tego sprzętu. To, o czym mówisz, bardzo ciekawe i to też pozwala nam zrozumieć, jest to całkowicie logiczne, że mając taką aparaturę i z taką precyzją komponując własne utwory, on nagrał tyle płyt, bo to były kolejne etapy wtajemniczania. Pisał swoje kolejne elektroniczne symfonie. No on w, właśnie, parę lat temu zaczęła wychodzić reedycja takich jego ineditów. Właśnie na Vie elektroniki, ja to mam akurat. Znaczy, one są różnej mm -hmm. wartości, no tak, bo to są próby, tam czasami są rzeczy porywające zupełnie. Może kiedyś kilka przypomnimy, bo one są właściwie równowarte temu, co za chwilę usłyszymy. Ale więc... przyznać, że to jest ten proces, potężny strumień, w którym on pracuje przez lata. To był człowiek po prostu prawdopodobnie przez Pana Boga stworzony do tego, żeby grać na tym, na tym instrumencie. No tak, to jest wielki Moog. ARP 2600, czyli też legendarny syntezator. Arp Odyssey. Również legenda. Legenda, on z, w, instrument solistyczny. A im się bardzo ładnie grało melodię. IMS SYNTA, no to jest legendarne urządzenie. To jest, y, to jest ten syntezator bezklawiaturowy. Można mhm. do niego było klawiaturę oczywiście dołączać, ale on przez Szulcego i przez jego kolegów, a kilku, kilka tych instrumentów było, on był takim instrumentem efektowym. Ale przypomnijmy, że to chyba na A, -TA, tak, na A, -TA, Pink Floyd nagrali słynną sekwencję w Dark Side of the Moon. prawda? Ponieważ ten instrument też miał sekwenser. Tak. On był bardzo ciekawy dlatego, że to jest w zasadzie takie niewielkie urządzenie z taką bardzo dziwną, to się nazywa krosownica, i takie miejsce, w które się wtykało takie szpileczki, łącząc ze sobą poszczególne moduły odpowiadające temu wielkiemu mogowi. Farfisa yy, organy, włoski instrument, Schulze wtedy bardzo lubił. Farfisa orchester usłyszymy ją. Ona dawała ten efekt taki nawiązujący do brzmienia zespołu smyczkowego. No i klawiatury Krumara oraz sekwencer synthanorma 3.12, to było urządzenie, które było produkowane w zasadzie na zamówienie i które uzupełniło właśnie całą tę szafę składającą się na ten wielki syntezator MOGA. Proszę Państwa, to jest płyta, która podobno została nagrana przez Klausa Szulcego w ciągu jednej nocy. Trzeba wymienić tutaj jeszcze jedno nazwisko, no właściwie współautora tej płyty, no czyli, czyli perkusista Haralda Groskopfa. Od tego zaczęła się ich współpraca. Groskop proponował Szulcemu, że mu zabębni po usłyszeniu którejś z jego płyt. Szulce podobno jakoś był niechętny, ale zrozumiał. I to było bardzo ciekawe, że akurat przy okazji tego Mundon wymyślił sobie, że ten jednak papa, papa, papa, to powinien, powinien uzupełnić perkusista co przydaje temu, co przydało temu co przydało temu życia. No. I przyznasz, że to jest znak rozpoznawczy szulcego, który bardzo lubił korzystać e, z e, udziału, z wiedzy muzyków tak. grających na instrumentach, żeby przypomnieć wiolonczelistę. Wolfganga Wolfgang Tipolda, oczywiście. Właśnie, tak. z, którym, z którym również współpracował. No, a Groskopfa bardzo cenił, znaczy jako perkusista zdawał sobie sprawę z tego, co ten instrument potrafi, jak wspaniale jest w jest w stanie uzupełnić coś takiego, co w gruncie rzeczy jest metronomem, prawda? Bo sekwencer jest metronomem dość bezdusznie odmierzającym czas wartości rytmicznej yy, i, i, wysokości, i wysokości dźwięków. No więc, ale jest jeszcze jedno. W, zas w zasadzie to jest też, no nie tylko urządzenie, hmm. tylko to jest instrument. Magnetofon. REVOX A77. Wspaniały magnetofon. To zakłady Studera, ale amatorskie były produkowane i sprzedawane jako REVOX. On miał trzy prędkości przesuwu taśmy, muzycy dokonywali modyfikacji yy, tego magnetofonu, dołączając do tego regulowaną ręcznie prędkość przesuwu taśmy. Uh -huh. Można ją było spowalniać, przyspieszać. I oni używali tego magnetofonu jako urządzenia pogłosowego. I tu tego rewoksa A77 usłyszymy i usłyszymy go w dość szokujący sposób. Jeżeli Państwo będą słuchali za chwilę tego utworu, to usłyszą Państwo, że sekwenser z prawej strony tyka przez cały czas papa, papa, papa, papa. Pa. Natomiast z lewej strony słychać coś, co jest dokładnym powtórzeniem tego dźwięku, przesuniętym o drobną wartość rytmiczną czego nie słychać w takim odsłuchu nawet jak tutaj, natomiast wyraźnie jest to słychać w słuchawkach. To jest fa taka fantastyczna sztuczka Klaus'a Schulz'ego, który zagęścił brzmienie tego sekwensera, dlatego że w takim odsłuchu na głośnikach to daje wrażenie rozmigotania tej... Sekwencji. A to wrażenie, powiem ci, jest fantastyczne. On jest wspaniałe od, od nas, od państwa zależy, czy słuchawki, czy, y, czy y, głośniki, czy stereo, czy kwadrofonia. Słuchamy. Słuchamy części pierwszej albumu Moondown Klausa Schulz'ego, kompozycja Floating. كما لكم ليكون كما في السماء على الارض اعطنا خبزنا كفاف كما نغفر لمن استق ولا تدفعنا في لكن من I tak właśnie gaśnie, tak kończy się utwór Floating, który wypełnia pierwszą stronę longplay'a Mundon Klausa Schulz'ego. To nasza pierwsza propozycja dziś w dwójkowym wieczorze płytowym. Płyta, która została zarejestrowana w styczniu 1976 roku, podobno podczas jednodniowej, jednonocnej Sesji, a ukazała się 16 kwietnia 76 roku, dokładnie 50 lat temu. Klaus Schulze nagrywał we Frankfurcie. Wszystkie instrumenty, których tutaj dotykał, udało nam się chyba przedstawić, wymienić. No i koniecznie, co państwo podkreślają także w swoich, w swoich mailach, yy, musimy tutaj zwrócić uwagę na udział perkusisty Haralda Groskopfa. Fenomenalny po prostu. Ja myślę, że bez jego udziału było, mogłoby to być nawet cokolwiek nudne. Państwo się, ale roz... może się Państwo się rozpisali, podejrzewaliśmy, że tak będzie, bo to y, temat rzeka, o czym mówiłem na początku, ale też temat bardzo ważny dla sporej części y, słuchaczy wieczoru y, płytowego. Pan Andrzej pisze tak. Obecny świat muzyczny, do którego przyzwyczajają nas stacje muzyczne internet, zdominowany jest przez szybko zmieniające się wideoklipy. Sama treść muzyczna bywa tam często uproszczona, monotonna. Szybko, intensywnie, bez chwili oddechu. I zaraz kolejny utwór. Trudno się na moment zatrzymać i naprawdę zastanowić nad tym, co się właśnie usłyszało. Muzyka Szulcego stanowi zupełne przeciwieństwo tej kultury szybkiej konsump konsumpcji dźwięku. Jego utwory są długie, rozwijają się powoli, hipnotycznie, wymagają skupienia oraz czasu. Ten brak pośpiechu zaprasza słuchacza do zatrzymania się, do wejścia w odmienny stan percepcji. Zamiast klasycznych melodii czy wyraźnych refrenów, Pojawiają się pulsujące sekwencje i rozległe syntezatorowe pejzaże, które budują nastrój krok po kroku. To muzyka nienarzucająca się, ale nagradzająca cierpliwość. Z każdą minutą odsłania nowe detale i emocje. Album "Mundown" moim zdaniem pochodzi z pierwszego, szczególnie udanego okresu twórczości artysty obejmującego od połowy lat 70. do początku 80. To znakomity przykład opisanej wcześniej estetyki. Słychać tu hipnotyczny rytm, który nie jest agresywny. Raczej płynie jak spokojny puls. Coś pomiędzy oddechem a biciem serca. Na tym tle pojawiają się kolejne warstwy dźwięków. Subtelnie zmieniające się i wzajemnie przenikające. Nie należy jednak odnosić wrażenia, że muzyka Szulcego to muzyka relaksacyjna. W przypadku wielu jego płyt z tego okresu wręcz przeciwnie. U mnie to brzmienie pobudza wyobraźnię, wprowadza w stan intensywnej, niemal twórczej aktywności. Mundown nie tyle uspokaja, co otwiera obszar do myślenia, do odczuwania. Pozwala zanurzyć się w dźwięku i na chwilę oderwać od rytmu codzienności. Bardzo lubię tego artystę. Pierwszy... Kompakt, który kupiłem w życiu ponad 30 lat temu, to był album szulcego Odentity i to ze względu na utwór Sebastian we snach. Obecnie mam prawie wszystkie jego płyty z oficjalnej dyskografii i często do, je, do jego różnych płyt powracam. Pan Andrzej, proszę Państwa, to jeden z maili, za które jesteśmy bardzo wdzięczni. Wszystkie płyty, prawie wszystkie płyty do których powracam od lat, to tak jak ty, Tomaszu. Ja myślę, że ta egzegeza naszego słuchacza jest, no, ona jest jak najbardziej prawidłowa. Lepiej tego nie można opisać, lepiej tego nie można zakwalifikować. Ja też mogę dodać od siebie, że ja akurat y, lubię słuchać tej płyty, kiedy jadę gdzieś daleko samochodem. To... Ona, jest, ona jest bardzo stymulująca. Ja, oczywiście. W stu procentach rozumiem, bo, bo ja z kolei mam w swoim od, odtwarzaczu samochodowym płytę Time Wind od lat też. i jej nie, nie, nie wyjmuję. Chociaż ja wolę słuchać Time Wind na słuchawkach ze względu na wspaniałe widmo stereo. No tak, ale to są, to są, to są tak. Jeszcze tylko dodam, że 76 rok też ta data wywołała wspomnienia, także jeżeli chodzi o, o nasz gatunek. Pan Tomasz y, przypomina Tangerine Dream Stratosphere. Zgadza się. Albedo. Zgadza się. Jean-Michel Jarre Oxygen. To tylko trzy. Tangerine Dream Sorcerer jeszcze. Sorcerer, T.Z. Tak. Mekula -E Transfer. Wszystko? Peter Bauman, Romans 76. Klaus Schulze, Mundon. Proszę zobaczyć, to się wszystko zdarzyło w ciągu tego 76 roku. Myśmy o tym troszkę mówili poza anteną. Tak, Proszę Państwa, tak. to ja się wspom cofnę do wspomnień ze swojego dzieciństwa. Proszę Państwa, na początku lat 70 yy, na antenach Polskiego Radia królowała, zresztą nie tylko królowała, wszędzie kompozycja, która się nazywała yy, Popcorn. Gerszona Kingsleya. Państwo no, ra ra prawda? Proszę zobaczyć, to jest 69. rok. Kompozycja jest, no i widziona dzisiaj, przypomina niezbyt udaną grę komputerową. To jest jednak strasznie prościutkie. Można powiedzieć dość prostackie. To jest 69. rok. Kingsley grał dokładnie na tych samych instrumentach. A tutaj mamy 76. rok. Proszę Państwa, ja jako jedenastolatek usłyszałem taką muzykę po raz pierwszy i pamiętam, jaką, jakie to Robiło na ludziach wrażenie, że coś takiego w ogóle istnieje. No właśnie, spora część słuchaczy w ogóle nie, nie, nie, nie zdawała sobie sprawy, nie rozumiała jak to jest zrobione, jak to powstało, jak to zostało nagrane. Trudno było sobie to wtedy, wtedy ułożyć w głowie. No tak, bo te instrumenty jeszcze były zupełnie nowe. Jeżeli patrzy się na stare taśmy filmowe z różnych koncertów, to na ogół jednak składy...